opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w 37. odcinku podcastu o piwie. Może wam się to wydać dziwne, ale już zapomniałem ile odcinków produkowałem. Musiałem sobie sprawdzać na stronie. No już nazbierało się trochę tego. Jesteśmy przed świętami. No. Możecie to odsłuchać w trakcie świąt albo po świętach. Także tym, którzy słuchają przed, życzę wszystkiego dobrego. Tym, którzy słuchają w trakcie również, a tym, którzy słuchali po, to mam nadzieję, że mieli udane święta. W dzisiejszym odcinku chciałem omówić piwo lubuskie jagodowe. Pojawiło się na rynku 5 dni temu, czyli w poniedziałek. To był dokładnie poniedziałek 18 kwietnia. No jednak niestety nie udało mi się go kupić ani w Szczecinie, ani w Gorzowie, ani w żadnej wiosce pomiędzy Gorzowem a Witnicą, ani nawet w samej Witnicy. No niestety. Ale zamiast tego dzisiaj również Witnica, tym razem porter. Witnicki porter. No bo jak zapewne wiecie Witnica produkuje dwa, dwa rodzaje porteru. Jeden to jest ten Witnicki, drugi się nazywa Black Boss. Są one bardzo do siebie podobne, jednak no, czy jest to dokładnie to samo piwo, nie jestem w stanie stwierdzić. Zawsze jakoś tak się składało, że piłem albo jedno, albo drugie. E, nigdy ich nie porównywałem. W każdym razie są bardzo do siebie podobne. Ja mam wersję tego Witnickiego portera. Ten drugi jest e, oczywiście jest dostępny w Polsce, ale jest również przeznaczony na eksport, między innymi do Szwecji, do Niemiec czy do Stanów Zjednoczonych. Tak, można powiedzieć, światowe piwo. Witnicki porter ma 18,1% ekstraktu oraz 8,5% alkoholu. Dokładnie tyle samo co ten drugi. No jest to taka, ten ekstrakt, to jest taka dolna granica dla porterów. No są jeszcze portery 20%, mówię o ekstrakcie 22%. No te 22% są nazywane tymi. Prawdziwymi porterami, no jednak wam muszę powiedzieć, że ja chyba troszkę bardziej wolę te osiemnastki. Moje piwo jest w półlitrowej butelce, zdarzają się również butelki 0,33 i nie ukrywam, że te dużo bardziej mi się podobają, są takie e, smukłe, całkiem wysokie, no bardzo ładne ta butelka półlitrowa, którą mam no to jest taka standardowa butelka witnicy, do niej są wszystkie lubuskie no wszystkie piła witnica, ale do tej butelki oczywiście jest z brązowego szkła etykiety możecie zobaczyć na stronie są, no, są jak na witnice bardzo ładne, złote czarny napis Porter na niewielkim czerwonym tle zakapslowane czarnym brzydkim kapslem no ale uważam, że ten czarny kapsel i tak wygląda lepiej niż te wcześniejsze kapsle polskie piwo. Data przydatności do spożycia mija 30 kwietnia tego roku, czyli, e, czyli niedługo w sumie. Cieszy mnie to, ponieważ e, piwo może być już dobrze uleżane. E, portery lubią leżakować, już kilka razy o tym wspominałem. Mam nadzieję, że ten mój będzie bardzo dobry, będzie jeszcze lepszy niż za każdym razem, kiedy sięgałem po portera. Dzisiaj naprawdę się postaram zrobić krótki odcinek, także nie będę przedłużać niepotrzebnie, tylko od razu otwieram piwo i zobaczymy jak ono smakuje.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 podcast o piwie. Piwo ma bardzo przyjemny zapach, jest taki silnie kawowy. Uwielbiam witnicki porter, pachnie naprawdę niepowtarzalnie i uważam, że to jest zapach dużo ładniejszy od omawianego na przykład ostatnio Żywickiego portera. No, to jest klasa sama w sobie. Oprócz zapachu kawy można także wyczuć zapach karmelu, lekki zapach alkoholu, ten zapach, zapach alkoholu jest taki przyjemny, ciepły nie jest w żaden sposób natrętny odrzucający nic z tych rzeczy, zapach jest naprawdę dobry jedyna rzecz do której mógłbym się przyczepić to jest to że w zapachu nie czuję niestety czekolady no ale trudno i tak ten zapach jest bardzo złożony no według mnie jest fantastyczny spróbuję pierwszy łyk tego piwa i zaraz wam o nim opowiem Piwo jest gorzkie, zdecydowanie gorzkie, zostawia taki intensywny, kawowy posmak i również posmak gorzkiej czekolady, takiej naprawdę gorzkiej, 70% czekolady. Um, lubię, lubię taki posmak. Jest to piwo zdecydowanie do dłuższej degustacji. Może opowiem Wam o kolorze. Jeżeli promienie światła nie padają bezpośrednio na piło, no to zdaje się on być całkowicie czarny. Jednak patrząc pod światło, możemy dojrzeć takie e, rubinowe, wiśniowe refleksy. Kolor jest odpowiedni dla gatunku. No Wiadomo, portery nie są idealnie czarne No taka ich charakterystyka. Witnicki porter no, też nie jest idealnie czarny, jest, jest po prostu w odpowiedni dla siebie kolorze. Piana jest gęsta. No niestety. Z tej takiej wysokiej, ładnej opadła do takiego powiedzmy 2 3 mililitrowego dywanika, jednak no, przykrywa z wierzchu ładnie piwo, nic nie prześwituje. Piana również jest odpowiednia. Zostawia takie finezyjne wzorki na ściankach szklanki. Jest w kolorze takim ciemno-ciemno-kremowym, takim ciemno-kremowym, beżowym, takim no właśnie ciemno-beżowym jest ładną, fajną, drobno pęchyszkowatą pianą, również bardzo odpowiednią. Nie wiem, czy Wy również tak uważacie, ale moje zdanie jest takie, że portery powinno się pić nie w takiej temperaturze prosto z lodówki, tylko ja na przykład robię tak, że wyjmuję butelkę na 30-40 minut przed spożyciem i dopiero wtedy tej piję, albo ewentualnie no, wkładam ją do lodówki i nie trzymam tam za długo, żeby się mocno nie schłodził. Według mnie portery zdecydowanie są lepsze, kiedy są mm, po prostu cieplejsze. Piło do końca e, zbytnio się nie zmienia, także mogę Wam tylko powiedzieć, że wypiłem już całe i naprawdę bardzo mi smakowało. No, jest to jeden z moich ulubionych porterów, stawiam go na równi z Black Bossem, również z Witnicy no być może właśnie dlatego, że to są te same piwa, jednak no wydaje mi się, że Black Boss jest taki ciut słodszy ten Witnicki jest tutaj naprawdę bardzo wytrawny no ale jakoś nie mogę wam ręczyć za to postaram się kiedyś też nagrać odcinek o Black Bossie i wtedy rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze raz życzę wam wesołych świąt do usłyszenia już wkrótce a jeszcze zapomniałem końcowa ocena dla witnickiego portera to jest 9,5 punkta z tego względu, że mam do niego sentyment i naprawdę uwielbiam tego portera jest fenomenalny No według mnie niczego mu nie brakuje oczywiście to jest 9,5 punkta na 10 możliwych dziękuję za wysłuchanie audycji do usłyszenia już za tydzień, już w kolejną sobotę rano. Odwiedźcie stronę opiwi.watchpress.com, odwiedźcie fanpage na facebooku facebook.com ukośnik Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za wysłuchanie audycji. Zachęcam za tydzień i do usłyszenia.